darek witam w 143 wyjątkowej ostatniej w 2010 sylwestrowej audycji podcastu Radio 9 Lubin. Dziś w audycji nie będzie zapowiadanego wcześniej Transsection podcast, będzie natomiast specjalne wydanie Rokowej Dziewiątki, na które zapraszam wraz z Łukaszem. Ale to już za chwilę na początek dobra informacja. Podcast Radio 9 Lubin zajął zaszczytne czwarte miejsce na European Podcast Awards w kategorii podcastów profesjonalnych, wyprzedzając podcasty wydawane przez RMFFM i Polskie Radio, za co Wam wszystkim głosującym słuchaczom serdecznie i gorąco dziękuję. To taki mały sukces na koniec 2010 roku, a na 2011 rok życzę Wam wszystkim wszystkiego co najlepsze, co sobie tylko życzycie, oczywiście razy dwa. Przynajmniej, albo razy dziewięć, jak przystało na podcast Radio 9 lub. A tymczasem specjalne wydanie Rokowej Dziewiątki, na które zapraszam. Kolejny podcast w styczniu. Listen the special edition Radio 9 Lubin podcast. Rock 9, rockowa żywa. Zapraszamy Łukasz i Derek. Ja nie pamiętam, który to już numer audycji, ale ale ostatnia w 2010 roku. Darek i Łukasz. Witamy w podcaście Radia 9 Lubin. No to rokowa dziewiątka, chociaż zapowiadałem, że tak naprawdę <głos> będzie Transaction Podcast, ale taka miła, mała niespodzianka. A dzisiaj z Łukaszem rokową dziewiątkę prowadzimy z trzeciego poziomu kupromaryny Gościmy w klubie Pure Health and Fitness. Tak nietypowo, bo troszeczkę może będziemy mówić o ćwiczeniach i o tym, co oferuje klub, ale przede wszystkim będziemy podsumowywać rok 2010. Co przyniósł na przykład dla Ciebie? No, na przykład w tym momencie przyniósł dla mnie pyszne cappuccino. <śmiech> no... Yy... Co przyniósł dla mnie? No cóż. Na pewno masę prezentów na święta, jako że nagrywamy już po świętach. Ale cały rok, cały rok, cały rok, bo święta to, to, to zwykle czekamy. Chociaż popatrz, no, komercja zawładnęła, bo to, święta patrzysz przez pryzmat prezentów czy przez pryzmat świąt? Ja jestem oczywiście małym mateistą, więc patrzę na święta przez pryzmat prezentów. I ma materialistą też? <śmiech> <A> materialistą <śmiech> przede wszystkim. E, oczywiście żartujemy sobie tutaj z Darkiem. Można powiedzieć o minionym roku. Coraz mniej nagrywamy. No i tutaj to chyba od ciebie zależy, bo, bo to ty jesteś takim, nie chciałem powiedzieć, brzydko koniem pociągowym rokowej dziewiątki, no ale taka jest prawda, no bez ciebie nie ma, nie ma tego cyklu muzycznego. No tak, no myślę, że może trochę przystopuję, jak trochę przystopuję z pracą, z rozwojem w stronę nauki, to, to wrócę. Do, do moich słuchaczy, do naszych słuchaczy. No zapomniałem, na czym w rozmowie się zatrzymaliśmy. Tak niegrzecznie odbierałem telefon w czasie nagrania, ale widzisz, sam atmosfera pełno ludzi, za nami głosy nie w takiej ciszy jak zwykle, bo nie w warunkach studyjnych. A i owszem, no nie dziwię się, że znudziła Cię ta moja przemowa, bo oczywiście mówiłem jak zwykle o sobie. No może nie jak zwykle, bo zwykle biadolimy coś o jakimś zespole, prawda? No a tym razem możemy pobiadolić piękna choinka z łańcuchem. Na łańcuchach wypisane imiona osób, które tworzyły ten łańcuch. No o tym możemy na przykład porozmawiać. Bombki też są tworzone przez klubowiczów pióra. No, ciekawie to wygląda, nie powiem. Yy... Ale zdjęcia nie załączymy, bo wystarczy przyjść do klubu. Najlepiej się zapisać, żeby ją zobaczyć. No, już dawno nie nagrywałem w terenie po prostu. Y... Odwykłeś, bo dla Ciebie teren to zwykle był, nie wiem, jakiś plener na ulicy, zaczepianie ludzi, rozmowa, pytania trudne do słuchaczy, słuchaczek, tak? No i nie zapominajmy o wspaniałych koncertach, które co roku odbywały się przez całe wakacje w naszym małym, pięknym mieście. Mam nadzieję, że w tym roku wrócimy do tego i znowu... Uda mi się wyrwać na jakieś koncerty. Może tym razem praca nie zajmie mi wszystkich weekendów na wakacjach. Więc, więc... No, też mam taką nadzieję, ale zawsze rozmawialiśmy o jakimś zespole muzycznym, a jeden przypadł nam szczególnie do gustu. I w tej audycji na pewno usłyszycie jakiś utwór tego zespołu. A powiedz mi, kto to był? Aaron English. Aaron English. Lola, of Loneliness i nie tylko. A i owszem. Miałem jeszcze jeden zespół w głowie, ale teraz za nic w świecie sobie nie przypomnę jego nazwy. Feldspar. Feldspar the Great Artist. Tak, oczywiście, ale, ale jednak Aaron English przebił wszystkich i to nie tylko dlatego, że ma dwie literki, a na samym początku był gdzieś naszej listy, ale z różnych innych powodów i tak naprawdę kilka maili nawet przyszło z tego powodu do podcastu. A i owszem Przyszło kilka maili Ale nie zapominajmy, że to co słyszymy w tle to jest To są odgłosy recepcji I, i wszystkiego co tutaj się dzieje a propos Aurona Englisha ostatnio jeszcze tak naprawdę przyszedł mail, to Tobie jeszcze nie mówiłem. Ktoś poprosił o zagranie Ace of Base. Niestety Ace of Base zagrać nie możemy, z racji tego, że korzystamy z serwisu Musical.ly, dawne Podsafe Music Network i tylko utwory z tamtego serwisu licencjonowane mogą się znaleźć w naszym podcaście. To tak w wyjaśnieniu dla słuchacza, który tego maila do nas nadesłał. Tak, mail został odebrany, przeczytany i wnikliwie przeanalizowany jednak. Dokładnie odpowiedzi udzieliliśmy, ale gdyby ktoś nie miał ochoty zajrzeć na maila, to zawsze może usłyszeć, że jednak słuchamy wszystkich, czytamy wszystkie sugestie. Co jeszcze chciałbyś powiedzieć? 2010 to tak, tak za chwilę już go praktycznie nie będzie. Nie wiem, czy już to, co chciałem powiedzieć na koniec, przetoczyć. To jeszcze nie na koniec, jeszcze trochę zostało nam czasu przetoczyć na ten moment no więc z życzeniami noworocznymi jeszcze się wstrzymywać mówisz, to dobrze musisz się wstrzymywać a teraz jeszcze mamy małego newsa do sprzedania naszym słuchaczom no to już wszyscy pewnie wiedzą tak naprawdę bo, bo rok 2010 przyniósł nam nominację do European Podcast Awards Niestety nie wygraliśmy, ale zawsze to, tak jak niektóre gwiazdy filmowe, czy też filmy mogą się pochwalić tą etykietą, że nominowany do, również podcast Radio 9 Lubin, nominowany do European Podcast Awards 2010. Mamy nadzieję, że jeżeli tego typu nagrody będą się odbywały w następnych latach, to również będziemy nominowani i dziękujemy którzy na nas głosowali, którzy spowodowali, że znaleźliśmy się w tym ścis... ścisłym gronie podcastów profesjonalnych ku naszemu zdziwieniu, które zostały nominowane. Dokładnie, konkurowaliśmy z niemałymi stacjami radiowymi. Polskie Radio, RMF FM i, i oczywiście zwycięzca, czyli Myszka.org. <śmiech> no, dużo śmiechu było przy wsłuchiwaniu się, wymawianie nazw po angielsku przez Niemców o ile się nie mylę. Tak, dokładnie, bo gala odbywała się w Berlinie. Gratulujemy Polskiemu Detroit za nagrodę w kategorii podcastu indywidualnego i Łukaszowi Witkowskiemu. Tak naprawdę ojcu szesnemu podcastu Radio 9 ślubi. No Nie ma się co czarować, bo dzięki niemu między innymi powstała e, dziewiątka. Tak, dzięki niemu mamy taką fajną też kostkę na mikrofonie, która przyjechała do nas prosto ze Stanów. Tak, dokładnie. No, zamerykanizowane logo, ale taki był nasz cel. Taki był zamysł. A teraz zanim y, dalsza część naszej dzisiejszej gadaniny w rokowej dziewiątce to Aaron English i wspomniany Lullaby of Loneliness. Tobie się to tak bardzo podobało, zresztą naszym słuchaczom chyba też. A tak, delektujcie się, jak zwykle. Słynne powiedzenie Łukasza, więc Aaron English, Lullaby of Loneliness. You're the pulse and the rhythm of the hours turn to years, but the night never ends. You heal me, you open the wounds again, and any promise of dawn of day is so far, so far away. The lullaby of loneliness, the lullaby. Just the moon rolling cold through the lips of the night. Just a whisper like smoke on the tongue. Dying words of a distant song. Just the murmur of fire in the vein. Just the winding of time on its chain. Just the shadows, the longing, the deep of your song, but it won't bring me sleep. The lullaby of loneliness. Lightweight's your face. Przed nami tak naprawdę imprezy sylwestrowe. Gdzie spędzasz Sylwestra? Ja Sylwestra jeszcze nie wiem, gdzie spędzam. Najchętniej spędziłbym go sam w domu, gdyż nie jestem wielkim celebrantem takich masowych imprez. No, jeszcze pewnie powiesz, że przed konsolą do gier, tak, i będziesz grał w jakąś grę. No to byłaby miła odmiana posiedzieć yy, dla rozrywki przed konsolą czy komputerem zamiast pracy. Miła odmiana, oczywiście zwykle robisz to raz w tygodniu, teraz taka magiczna noc, no można pograć 24 godziny. Za, czyli zaczynasz maraton w piątek rano, kończysz yy, w, sobotę, w sobotę rano, a może nawet całą sobotę pograsz sobie, co? No to byłoby fajne, jednak yy, ja najprawdopodobniej już za namowami mojej wybranki Spędzę Sylwestra w jakimś odludnym miejscu, w dziczy, w domku pod lasem, na jakiejś małej potańcówce zapewne. Domek pod lasem brzmi in... bardzo interesująco, ale to o tym porozmawiasz, jak już wrócisz z tego domku pod lasem, chyba, że zrobisz jakąś ciekawą relację. Ja spędzę w bardzo miłym towarzystwie tego Sylwestra. Wszystkim słuchaczom tego też życzymy, chociaż pewnie większość będzie słuchała rokowej dziewiątki tak naprawdę już po po sylwestrowych szaleństwach i pewnie posłuchał w 2010 roku, więc wypadałoby w 2011. Tak, kurczę. I coraz szybciej trzeba mówię. Się przestawić, już znowu trzeba będzie się przestawić na nowy rok, prawda? Yy, więc może no już na małe zakończenie z mojej strony. No tak, na zakończenie to wypadałoby jakieś ładne życzenia. Jesteśmy, jak już mówiłem na trzecim poziomie Kupru Maryny w klubie Pure Health and Fitness i taka fajna tablica pod tytułem Czego sobie życzymy. I co tutaj mamy ciekawe? Bana Prezentów. bananów na święta. A nie, to bonów na święta. <grychy> Dużych mięśni w czasów na kanarach. Pompy. Niektórzy chcą iPada. iPado, widzę tutaj wreszcie ktoś z sensem seksu życzy wszystkim. No to jest tutaj wyżej też, jest wolnego czasu tak z 6 godzin. Ale nie wiem czy dziennie czy w ogóle. No myślę, że dziennie, przynajmniej. Prezentów. O. Trzynastki, czternastki i dwóch barburek. Ktoś ma... chce wygrać w lot to 8 milionów złotych. Co tu jeszcze mamy ciekawe? Nie może zabraknąć tradycyjnego zdrowia na pewno. Pieniędzy oczywiście jak to przystało na materialistów, no ale było już 8 milionów, tutaj jest teraz milion dolarów, na koncie i świętego spokoju. Nie wiem, czy to przeczytać, bo czytałem o wygranej w lotto, ktoś chciał 8 milionów, ktoś chciał 13 milionów, a tuż pod 13 milionami pisze coś, co... Ale przeczytam, nie jestem autorem, przeczytamy nawet imię kogoś, kto to napisał, Nagiej nagie. nagie recepcjonistki i Krzyś się podpisał. No, my pozdrawiamy Krzysia i w sumie ja jestem jak najbardziej za. Powstrzymam się od komentarzy. E, miliona na koncie... Sprawiamy oczywiście recepcjonistki. E, miliona na koncie świętego spokoju. Ktoś chciał nawet e, mądrego szefa, ktoś chciał słonia, uśmiechu na co dzień. Podwyżeka, Czego ty sobie życzysz? E, ja sobie życzę, żeby ten następny rok był dwa razy bardziejszy niż ten poprzedni. No i tego wszystkim życzymy. Oprócz tego niech dożyczą swoje życzenia. Dołącza się do tego rokowa dziewiątka. Na końcu utwór też Arona english Posłuchajmy i wszystkiego co najlepsze w 2011 roku i mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce w styczniu. Mam nadzieję, że już wkrótce również rokowa dziewiątka z Łukaszem, którego wreszcie przywołamy wszyscy do porządku. No. Pozdrowienia, do usłyszenia, cześć. Cześć. Jesteśmy tu, by wspierać Cię w osiąganiu wytyczonych celów. Dołącz do najbardziej dynamicznego klubu fitnessu. Luksusowe przebieralnie, prysznice i solaria sprawią, że poczujesz się tu tak komfortowo jak w domu. W piór będziesz trenował na najlepszej jakości sprzęcie. Każde urządzenie cardio posiada ekran telewizyjny. Bardzo chcemy, byś trenował tu w przyjaznym i nowoczesnym otoczeniu. Jest to klub dla Ciebie i Twoich przyjaciół.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 Wartość Twojego członkostwa w Piór wzrasta dzięki darmowej kafejce, gdzie napijesz się kawy, herbaty, gorącej czekolady, cappuccino, skorzystasz z internetu i wypożyczalni filmów DVD. Nie uwierzysz, jak dobrą jakość oferujemy naszym klientom. Przyłącz się do naszego klubu. Na nas możesz liczyć.